เก้า a ิ i สองเก้าสิบสองอนุประโยครองลูมัต z ę d n e z อควผมที่คุณนอนกรน d e n e r w u j e mnie, że chrapiesz. Pomogło t kundymbia ma. d e n e r w u j e mnie, że pijesz tak dużo piwa. Pomogło t kunmacha. d e n e r w u j e mnie, że się spóźnisz. d e n e r w u j e mnie, że się spóźnisz. ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ on potrzebuje lekarza ผมคิดว่าเขาไม่สบา uważam że on j e s t chory u w a ż a m że on jest chory ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ teraz śpi uważam, że on teraz śpi เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Mamy nadzieję, że on ożeni się z naszą córką. Mamy nadzieję, że on ożeni się z naszą córką. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Mamy nadzieję, że on ma dużo pieniędzy. Mamy nadzieję, że on ma dużo pieniędzy. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Mamy nadzieję, że on jest milionerem. Mamy nadzieję, że on jest milionerem. Słyszałem, słyszałam, że twoja żona miała wypadek. Słyszałem, słyszałam, że twoja żona miała wypadek. Słyszałem, słyszałam, że twoja żona miała wypadek. o m ł a Słyszałem, słyszałam, że twoja żona miała wypadek. Słyszałem, słyszałam, że ona leży w szpitalu. Słyszałem, słyszałam, że ona leży w szpitalu. o e słyszałem, słyszałam, że o w o j e s t a u p o j e s ł z u p e ł e n i e s z p i o e słyszałem, słyszałam, że o n e s i a u o e słyszałem, słyszałam, że ona e z p i a u o m e s z a ł e ł y z o n e z p i o m s z a z o n l e i Cieszy Cieszy mnie, pan ł, Pani mnie, że pan ł, pani że przyszedł. że jest przyszła. zainteresowany. Cieszy pan pani owany, mnie, jest pan ผมดีใจที่คุณสนใจที่ชื่อผมว่า Cieszy mnie, że c h c e pan pani kupić ten dom. Cieszy mnie, że c h c e pan pani kupić ten dom. p o b a w i a m się, że ostatni autobus już odjechał. Obawiam się, że ostatni autobus już odjechał. Pomyślałem, że będziemy musieli j e c h a t Obawiam się, że musimy wziąć taksówkę. Obawiam się, że musimy wziąć taksówkę. p o e m k e n g wam, p o m o b e a m p e n w a wam, e n a m e n m e a m p a m p o n g e p o e n p o e n a w a wam, e n a m e n m e a m p a m p o n g e p o e n p e n